Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 11 Część 5 Długa i daleka oczekuje mnie podróż Chcę was myślą poprowadzić z sobą Pokazać wam kraje, które będę przechodził Ludy, które zobaczę oznaczyć ich charakter, obyczaj. Sądzę, że z takiej podróży można się czego pożytecznego nauczyć dla siebie i dla kraju. Idźmy więc i posuwajmy się do Syberii, gnani i zmuszani, choć nas serce boli i ciało utrudzone. Podróż każda jak romans jest dziełem sztuki chęć więc uczenia w podróżnym może być wziętą za niestosowną pretensjonalność i za śmieszność. Lecz wolę być śmiesznym w oczach znawców estetyki, a porzucam cel piękny dla pożytecznego, jeżeli oboje z sobą nie zgodzą się. Z wygnania z oddalenia, w czymże mogę być korzystniejszym, jak nie pismem, którym prawda, choć nieumiejętnie, ale i niefałszywie wystawiona, nadać mu powinna wartość i pożytek. Obowiązek pracowania dla ojczyzny i na wygnaniu nie ustaje. Sądzę, że poprawą siebie i zdaniem sprawy z tego, co widzę, wywiązuje się z nigdy nieustającego obowiązku Wywiązuje się zaś sposobem, którego najtrudniejsze położenie nie jest mocne usunąć. Jestem spokojny i pewny w sumieniu, bo pojąłem swój obowiązek, wy go najlepiej ocencie, bracia moi, przyjmując te moje uwagi sercem i do serca. Niewolnik ścieśniony i gnany nie może zadość uczynić wszystkim warunkom dobrej podróży. Weźcie więc tę okoliczność na uwagę, że tak pisze, jak mi miejsce i czas pozwala. Położenie moje może łatwo tę moją pracę zamienić na powód jeszcze większych nieszczęść, lecz chociaż wypełnienie sumienny swego obowiązku może sprowadzić pałki na moje plecy. Nie umiem i nie chcę powstrzymać się w wykonaniu obowiązku. Wracam do opisu drogi. Po dwudniowej wędrówce z Siedlec w znanym już towarzystwie żołnierstwa i kozaków przybyłem do Międzyrzecza Podlaskiego. Za stawu wychyla się brudne i zaszargane miasto i wdzięcznie przegląda swoje brudne wdzięki w zarosłej tatarakiem wodzie stawu. Na prawo wśród zieloności ogrodowej błyszczy dach pałacu. Nad kupą domów i domków i kamienic miejskich podnosi się kościół. To wszystko wśród wiosennej zieloności Układa się w niezły widok Przeszliśmy przez miasto Na rynku zapchanym straganami Kręci się i roi mnóstwo Żydów Poubierani w surduty i kacawejki Narzucone im przez carski ukaz Sprzeciwiać się nie umieją i nie mogą Noszą więc odzienie, jakie im nakazano nosić Lecz przywiązanie do dawnego ubioru okazuje się w rozmaitych zabytkach polskiego ich stroju, które występują za granicę mody opisanej w ukazie. Krój kacapskich sukien przeinaczyli po swojemu. Przypomina on dawne żupany. Włosy, niby to bez woli właściciela, skręciły się w ozdobne pejsy, Długie cyces wyglądają spod surdutów. Żyd, który musiał zgolić brodę, włożył jako dawny zabytek czapkę obszytą sobolem. Między temi ubranymi według ukazu tu i owdzie przechadzają się starcy lub bogaci Żydzi w czarnych, starych żupanach, którzy zapłaciwszy podatek od brody odebrali pozwolenie noszenia stroju swoich ojców poważni w tym ubiorze wyglądają dobrze i wspaniale między przebraną hałastrą podobni do starego dębu, który się okrywa zielonością szerokich konarów i stoi wśród szpalerów wystrzyżonych drzew francuskiego ogrodu. Zaprowadzony zostałem na odwach. W przelocie schwytałem położenie i fizjonomię miasta, a że niewiele zauważyć można w jednym tylko przejściu przez miasto, nie daję wam szczegółowego opisu. Jestem jednak pewny, że ciekawy i wolny podróżny i w międzyrzeczu znalazłby dosyć wiadomości i szczegółów ciekawych, pod względem historii i charakteru. Na odwachów prowadzili mnie do izby aresztanckiej, we drzwiach stał kozak i gołą szablą zamykał przejście do izby zajmowanej przez żołnierzy będących na warcie. Aresztantów było kilku. W tej liczbie trzech dezerterów których jutro stąd wyprowadzą w dalszą drogę do swoich pułków, gdzie ich czeka sąd i bicie kijami, które nazywają technicznie pałkami. I człowiek z wygolonymi włosami przez połowę głowy od czoła do karku, twarz ostatniego uśmiechnięta i dobroduszna przejmowała mnie jednak odrazą z powodu szpetnego wygolenia głowy. Na nim był płaszcz, zwany po moskiewsku armiakiem, z szarego, grubego sukna, na plecach litery i kwadracik z czerwonego sukna, koszula skarbowa z czarną, urzędową pieczęcią, zasmolona i podarta, na nogach grube trzewiki, przywiązane sznurkami do nóg, ubranych w krótkie, płócienne spody także oznaczone czarną pieczęcią skarbową. Jest to zwykły ubiór aresztantów moskiewskich. Ubiór tak szczególny tego człowieka był przyczyną, iż wziąłem go za niebezpiecznego złodzieja. Obrzydliwe zaś wygolenie głowy wprowadziło mnie w podejrzenie, iż ów człowiek musi być wariatem lub też wściekłym mordercą. Dotąd nie widziałem jeszcze ubiorów moskiewskich aresztantów. Sądziłem więc, że szczególna, wyjątkowa zbrodnia spowodowała obloczenie tego człowieka w tak odrażające odzienie i dlatego z obawą i z ostrożnością oddalałem się od niego. Aresztant chciał zbliżyć się do mnie i usiłował zawiązać rozmowę. Mimo odrazy musiałem mu odpowiadać. Opowiedział mi swoją historię. Był to młody chłop z Augustowskiego. Brak roboty zmusił go do szukania pracy na Litwie, w guberni Wileńskiej. Nieobznajomiony z formami rządowymi puścił się tam bez paszportu, a zapytany przez policję o paszport. Wskazał tylko miejsce swego urodzenia. Odpowiedź po pewnym przeciągu czasu od gminnej władzy usunęła wszelkie podejrzenie o pochodzeniu i jego charakterze. Nie był w niczym złem podejrzany i prowadzenie się jego było dobre. Po kilku miesięcznym areszcie wysłali go drogą etapową przez Warszawę na miejsce urodzenia. Okuty, złączony z wytrawnymi zbrodniarzami, człowiek ten dotąd niezepsuty i którego przestępstwo łatwo da się wytłumaczyć niewiadomością, może się zepsuć, wyuczyć łotrostwa i zbrodni. Tak się najczęściej dzieje, zamiast żeby zapobiegać upadkowi, rząd sam złączeniem ludzi małej wiary, ze złodziejami i mordercami popycha ich do zbrodni. Ta droga etapowa, którą okuty sponiewierany aresztant przez żołnierstwo podróżuje z więzienia do więzienia w towarzystwie nierządnic, złodziei i wszelkiego rodzaju zbrodniarzy, do reszty go psuje.